A ty się na kogo wystylizujesz na festiwalu? Oj, nie wiem, bo... Nie, nie wiem, nie wiem, wiecznie nie wiem. No bo nie wiem, no muszę ci powiedzieć szczerze, że Przede wszystkim, mm -hmm. no to liczę Że wszyscy będą wystylizowani W dobry humor No No i chyba trzeba wyjąć krótkie spodenki No bo jak to, znaczy tak na pierwszą część dnia Dobra, no tak będzie to Ja, tak 20 mam, ja w ogóle polecam, bo ja teraz mogę wam tutaj powiedzieć Jako stylista Edgar, festiwalowym Edgar właśnie, zwierzę wam takie, się, że spodnie, stary. Nie, są spadaj, To są spodnie górskie i to jest w ogóle świetny motyw Bo one mają dopinany dół I w ciągu dnia chodzicie w krótkich A jak później się zrobi chłodko, wam w to sobie dopinacie dół I pewnie kupiłeś się. Tak w sklepie do Bratysławy. Pewnie kupiłeś się w sklepie, którego nazwa zaczyna się na D A kończy się na On <grym> De Dekameron, tak <grym> De Cameron, tak dokładnie Moje... Ej, Ale one mają z 8 lat i dalej są O. No, są, są jak są. najbardziej e, no. Przejdźmy do tego co ważne Czyli do Next Vesta. <grym> Ale czekaj, może przejdźmy do tego, że dziś mamy 14 dzień kwietnia i mamy Wigilię Next. Tak, mamy Wigilię Nexta, Dzień Trzeciwości, Dzień Sztuki oraz do tego wszystkiego widzę Dzień Delfina Ci wskoczył. No i faktycznie, a nie było go. Nie było go dodali w trakcie naszego poranka. Jutro Ty jest taki Delfin. Jutro natomiast scenę w baroku otworzy zespół z showcase'u zagranicznego, ponieważ to nie tylko artyści polscy, mm -hmm. ale również ci, którzy z zagranicy do nas przyjeżdżają. Fantastyczna selekcja, no i tą selekcję rozpocznie jutro w baroku zespół Acid Empire. No co, za chwileczkę nieco więcej o zagranicy? A bardzo byśmy prosili Nazwiska zobowiązują Sidon Bayer jeden z, z tych artystów, którzy zaprezentują się w Poznaniu, a przyjadą z zagranicy i to wcale nie z Podlasia, ale za zachodniej granicy raczej ci artyści. <grym <grym <grym tak, no nie tylko za... za oba, to no, został też... ten mikrofon, bo go trzymasz, żebyś wschod... na scenie był. Bo ze wschodniej też będą na przykład artyści... Za wschodniej. Będą też z południowej, więc mm -hmm. ogólnie sporo. Sporo mamy artystów zagranicznych i oni faktycznie na tym Next Feście będą odgrywali, moim zdaniem, bardzo, bardzo znaczącą rolę. To jest też w ogóle powrót, bo przed pandemią jeszcze na Spring Break, faktycznie tych artystów zagranicznych przyjeżdżało całkiem sporo, no i to jest chyba ta edycja, gdzie faktycznie tych zagranicznych artystów mamy całkiem sporo na Next'cie i to taki trochę zwrot ku temu, żeby nie tylko prezentować młodych polskich artystów, ale także to, co najciekawsze, najciekawsze perełeczki z zagranicy. No ten zwrot już trwa tak mniej więcej od dwóch lat. A to nie jest na... tak, że w tym roku to jest, przepraszam, że to jest przerwę, hmm. ale panie kolego, ja pan nie przerywałem, ale czy to nie jest tak, że w tym roku ta liczba tych artystów faktycznie jest znacząco większa niż poprzednich? Znacząco większa może nie, ale jest trochę większa mm -hmm. i do tego moim zdaniem ta selekcja jest naprawdę fenomenalna. No Jakby to... tutaj bije pokłony dla Weroniki Tobolewskiej, która była tutaj w zeszłym tygodniu nawet u i Łęckiego i opowiadała troszeczkę o tym, jak ona dobiera, więc jeżeli gdzieś tam oni udostępniają tę audycję, to serdecznie zapraszam do odsłuchu. A jak no... to będzie, że oni grają w jednym miejscu, jest jedno miejsce, nie, gdzie grają nie. nie, nie artyści, nie. czy są po tak jak wspominam, AC Tempire oraz Midnight Swimmers. AC Tempire są z Budapesztu, więc pewnie przyjedą przyjadą w dobrych humorach. No i wiadomo. Przynajmniej mam nadzieję. Nie wiadomo, może <głos》> przyjadą do... i tego oj, z I Midnight Swimmers, którzy są, no, teoretycznie z Czech, ale oni przyjechali z Londynu, to takie trochę nomadzi, tacy mm -hmm. koczownicy muzyczni. jutro wylądują w baroku również o 19.45, ale do tego jutro naprawdę fantastyczna reprezentacja jest w Dublinerze. I ja szczerze mówię, że jeżeli będę miał czas, to nie wiem, czy właśnie w tym Dublinerze nie spędzę jutro w większości dnia, a to dlatego, mm. że zagra tam o 18.45 Malurida, czyli fantastyczny, naprawdę fenomenalny Dream Pop. Potem gra Haze and Why i to jest, nie wiem, czy to nie jest w ogóle mój faworyt tegoroczny, bo... No ja jestem po prostu... Głupio po to... będzie, jak teraz powiesz, że jednak nie. Nie, nie. Jestem absurdu, ab, absurdalnie zachwycony tym, jak ci Bułgarzy sobie fantastycznie radzą. No i Oslo Twins to jest na wisienka na torcie tego dnia. No i tutaj czuć po prostu tą, to taką, taką brytyjskość tej muzyce. Ja A to oni że... nie są z Norwegii? Otóż nie, otóż nie moi drogi nie, nie są z Norwegii Jutro również Anti-Logic i Danto dla fanów muzyki elektronicznej I to jeżeli myślicie, że to, to jest tylko jeden dzień taki No to nie to potem w, trakcie, w kolejnych również w, tak, w I również, tam również będziecie mogli usłyszeć w różnych lokalizacjach Również w że na przykład Jules War i, Czy Dolphin Love To w to w piątek, a w sobotę w Lokum Będzie trzech artystów z zagranicy Tam między innymi y, Francuzi y, Jeanette Maj Zostałem zbriefowany jak to wymawiać Jeszcze raz przepraszam Jeanette Marge. Y, Przepraszam, czy jest Brian, nasz słuchać z Francji, Żony którzy mak... stwierdzić, czy dobrze wymawiają. Do tego Rosa, e, artystka, która jest naprawdę bardzo, bardzo ceniona za granicą i są, czyli właśnie nasi wschodni bracia z Białorusi, e, mm -hmm. do porządne Indii, no ale to nie wszystko, bo jeszcze na sam koniec pod podminogą, e, znaczy w sumie na sam koniec, trochę symultanicznie, e, zagra ta, zagrają tam dwa zespoły, e, jeden to jest Virgin Orchestra, no i trzeba przyznać, że to jest są Islandczycy, więc no chyba o ten, o, o, o, automatycznie jestem po prostu w nich zakochany, a ostatni zespół, to jest Tenderjów i to są Duńczycy, którzy no grają taką muzę, ja jestem absolutnie pod wrażeniem. Fie, tak sądzę, że tylko, koło... Ja sądzę, że pod 20? 15? Co, coś koło tego? Tych artystów zagranicznych? Dokładnie 15. Dokładnie 15. Widzisz? Nie, jednak... 18, 18. Przepraszam. Między dokładnie. 15 a 20. 18. <śmiech> tak. Dziękuję bardzo, jednak jestem dobry z, Mos z, z Matmy. <śmiech> nie wiem jestem dlaczego. Jestem dobry z Matmy i z zagranicy. E, nie, nie powiem, co chciałem powiedzieć, bo to mogłoby się źle dla mnie skończyć. E, wspomniałeś o Islandczykach z Virgin Orchestra. I oni zagrają banger, dosłownie. No i ten banger teraz faktycznie na naszej antenie. Czyli dużo nie tylko polskich artystów, ale także i zagranicy przyjeżdżają do Poznania, żeby pokazać, że to piękne miasto.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 Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w radioafera. Autopromocja. Reklama.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 Reklama. Aferanek najlepszy z wielu pobudek. Kocham ci z minuty na sekundę coraz bardziej jak we śnie. Zasław Marcel Proust Albo Ernest Hemingway Tans z każdym wtechem, Kiedy widzę Wisły Przeg Poszłam tam o świcie pływać Dotąd nie wiem co mi jest Noszę twój pierścionek jak talisman przed złem Czekam na twój uśmiech, w nim zemdleję na dzień Kawa, cukier, tytoń Szukam skóry twojej natrętnie W zapachach szeleszczących Coraz cieplej, coraz Brzostki mi cały chór Bo cóż, że mój kłód jest na nadsuń Cały na stół, ja jestem rozdarta na pół. Wyjmij mi pestki i szuć, i sadź mi to drzewo na już. Przysięgam ci, że jesteś mój, choć jest ze mnie tak wielki. Przepraszam, że to Mi to drzewo na już. Przysięgam ci, że jesteś mój, choć jest ze mnie tak wielki twój. Justyńska, która wystąpi w sobotę, czyli trzeciego dnia festiwalu o godzinie 19.15 w klubie Blue Note, ale my tyle o koncertach, koncertach, a może teraz byśmy przeszli do wydarzeń towarzyszących, które już otwieram teraz sobie. Proszę bardzo poradnik, no to dobrze, słucham No jest ich wuchta, mówiąc po poznańsku. To jest akurat coś, co też Nextfest zawsze wyróżnia, że ten Nextfest, szczerze mówiąc, wychodzi daleko poza też e, ramy tylko i wyłącznie koncertów. Mm -hmm. Myślę, że o konferencji na pewno jeszcze trochę porozmawiamy. Zresztą Misia Furtak również na pewno za godzinę e, będzie miała e, sposobność. za godzinę, za 45 minut, za lekcję? Będzie miała żeby troszeczkę opowiedzieć. No ale tak, wydarzenia towarzyszące, no mamy bardzo ich dużo. Myślę, że takie, które zasługują na jakieś tam podkreślenie, no to jest przede wszystkim mapping na na placu wolności to mm -hmm. jest na Bibliotece Raczyńskich będzie ten mapping się odbywał. A w ubiegłym roku też było, nie? Tak, tylko na Teatrze Polskim, a w tym roku robimy na, na, na Bibliotece Raczyńskich i no, zapraszamy tam Nim 2, będzie robiło set do tego, więc zdecydowanie będzie to na pewno bardzo sympatyczne. Nasz kolega redakcyjny pan Łęcki? Tak, dokładnie. Mm -hmm. On będzie to właśnie robił. Ja serdecznie, serdecznie zapraszam. Myślę, że warto tam przyjść też między innymi dlatego, A że kiedy to będzie? To będzie w sobotę o godzinie 20. Z tej pierwszej 30, o ile. 30-30, już, już nic więcej. E, I kwestia jeszcze jest taka, że warto też tam przyjść, żeby no może jakąś niespodziankę zobaczyć na tym mappingu, czegoś się dowiedzieć jeszcze dobrze. dodatkowego. Tak, tylko mówię już teraz. E, imprezowa nasza bittersweetowa bimba. No, współpracujemy z bittersweetem bardzo, bardzo za zażyle. I również właśnie taki bitter-sweetowy tramwaj imprezowy będzie jeździł w ramach NextFesta. Też również bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszamy. To w sobotę? Yy, nie, w, tak, w sobotę od godziny 17.50 do 22.45. No i będzie krążyło po centrum Plac Wielkopolski, Plac Teratejskiego, Gwarna Ratajczaka Marcinkowskiego, 27 grudnia Fredry, Most Teatralny, Rondo Kaponiera, Zamek Ratajczaka. Jeżeli będziecie przechadzać się pomiędzy kolejnymi miejscami, gdzie odbywają się koncerty, gdzie będą odbywać się koncerty, to powiem Wam tak, na pewno Zobaczycie i na pewno usłyszycie. Ja jestem również fanem tego, co robi wieczór artystów poznańskich, również inicjatywa, która w aferze była tutaj rozpoznawalna. Hmm. Pamiętam, że rozmawiałem z inicjatorką tego kiedyś tutaj na poranku. Oni również robią swoją scenę, tam naprawdę bardzo dużo koncertów w czwartek i w sobotę, m.in. Piotr Paduszeński, m.in. Klaudia Sobudka, Karolina Harko czy zespół Milomi. No a do tego jeszcze oni w czwartek robią swój branżowy taki event, gdzie będzie można pójść, porozmawiać, networkingować się, więc. Więc serdecznie, serdecznie was tam również zachęcam. No ale ogólnie, po prostu naprawdę warto, warto Ty... się... No mów, mów. Nie, mów. Mów, mogę? No proszę. Słuchaj, coś dla nas. Open mic. Mhm. No, będzie slam. Takiego. Będzie slam poetycki. W ogóle High Vibe robi fantastyczne, w ramach swojego showcase'u robi fantastyczne wydarzenia i również was serdecznie na nie zapraszamy, bo no, trzeba przyznać, że tam też się będzie działo. No i prowadzić będzie twój Dawid, którego to utworem rozpoczęliśmy przecież dzisiejszą audycję. No i coś, w czym powinniśmy wziąć udział. To znaczy, ty chyba nie możesz, ale ja chyba mogę. No. I tak zastanawiam się, czy ja wstanę w sobotę na godzinę dziewiątą. Mm. Bieg na pięć kilometrów delegatów. No, no, to jest coś zdecydowanie, co może tutaj podnieść ciśnienie z rana tak potrzebnie. Oj, oj, jeszcze bardziej. Tak, pięć kilometrów robimy bieg, taki skromny po ulicach, nie tylko po ulicach Poznania. ale. Ty, a jaka będzie frekwencja? Strzelajmy. Eee... Bo wiesz, to już będzie trzeci dzień festiwalu. Kilkanaście osób. tak osób. Tak naprawdę kilkanaście osób to będzie doprowadziło. To Myślę, że zobaczymy. Zobaczy... może rowerem przyjadę. Może przyjechać rowerem. No, polecam. Ja dobrze, polecam po prostu. Dobrze. Start i meta na Placu Wolności, rzecz jasna. Więcej na temat wydarzeń towarzyszących znajdziecie w tych internetach, a także w tej oto książce, którą trzymam właśnie w dłoni. Tak, ale którą warto... Jutro mi... od 14. I będziecie warto mógł odbierać. warto mieć też zawsze aplikację, ponieważ tam między innymi będzie można również głosować na Next Fest Award, ale myślę, że o tym to jeszcze sobie też troszeczkę porozmawiamy. No to co? Był Kamil z Dun, a teraz będzie z Dunków. O, Berka z Travel w ogóle. To jest też fantastyczny zespół w Dragonie. Oni zagrają. Polecam wam bardzo. Co to był za dźwięk? Y bo mi w gardle stanęło. <śmiech> bo... <śmiech> Werka strabel. Nie pozdrawiamy tak... serdecznie Marcina Pyszlika i audycję Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata w każdy, yy, w każdy poniedziałek o godzinie 21, a to dlatego, że tam dużo takiego folkowego grania i, i coś mi się wydaje, że Oberkest Travel także yy, gościł, a jak nie gościł to pewnie gościć będzie yy, na antenie. Także pozdrawiamy serdecznie DJ MP. No bo to jest super właśnie, że podczas takich festiwali ogólnie można odkrywać właśnie takie zespoły. Nie tyle które... perełek, co wyciągnąłem właśnie. No to myślę, jest... że Nexfes dał dużo, dużo możliwości. To mhm. jest zdecydowanie coś fajnego. No bo to w tym wszystkim tak naprawdę. Prawdę, chodzi. Ja w ogóle nie widzę, która jest godzina, bo mi tutaj słoneczko teraz No masz tak. tu u góry przecież. Ale ja tam jestem przyzwyczajony Ale tutaj no masz sobie u góry, zarygać. u góry masz. No dobrze. Dobrze, no to... dalej lecimy z zagraniczną selekcją. Lecimy? Z dedykacją dla naszego szefa działu promocji Liquid Power. No z tą Sober to raczej e, z, z, Znowu z Budapesztu zespół Oby no, znowu w dobrych humorach przyjechali No oby, oby, a jeżeli przyjedą w niedobrych humorach No to i tak zagrają na pewno Świetny koncert uciek, ale na szczęście mam doświadczenie, że przed mikrofonem tym siedziałem sobie raz czy nie dwa nawet sam. No i my teraz troszeczkę o hałasie będzie. To będzie trochę zaprzeczenie tego, co o Nexcie mówimy, bo my tam raczej chcielibyśmy trochę hałasu porobić, ale ten hałas nie zawsze jest dla nas zdrowy i o tym powiada Jan Felcyn, którego teraz posłuchacie w Audycji. Make no noise. Make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 Pamiętacie jak dwa tygodnie temu mówiliśmy sobie o refrakcji i o tym jak fala akustyczna ugina się w zależności od zmian temperatury. Ale nie jest to jedyne zjawisko uginania się fali akustycznej, które może zajść w atmosferze. No bo drugim jest tak zwane zjawisko unoszenia. Unoszenia fali akustycznej przez wiatr. No bo tak jak zmienia nam się temperatura wraz ze wzrostem wysokości nad ziemią, tak i zmienia się prędkość wiatru. Zwykle jest tak, że tuż przy ziemi ten wiatr jest dosyć słaby, a im jesteśmy wyżej, też mocniej niej wieje. No i to tak samo jak zmiany yy, właśnie temperatury może powodować zaginanie się w fali akustycznej. No i łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli mamy coraz silniejszy wiatr, coraz wyżej, to ta fala akustyczna właśnie będzie uginała się ku dołowi. No i to oczywiście będzie występować w sytuacji, kiedy kierunek yy, propagacji fali akustycznej, czyli kierunek, w którym jakby źródło dźwięku nadaje dźwięk, będzie taki sam jak kierunek wiatru. Jeżeli byśmy mieli przeciwną sytuację, Czyli odwrócony gradient wiatru, a więc przy powierzchni ziemi wiałoby mocniej niż wyżej, no to ta fala zacznie uginać się oczywiście ku górze. Natomiast w sytuacji skrajnej, kiedy źródło dźwięku będzie grało w przeciwnym kierunku niż wieje wiatr, no to wtedy oczywiście ta fala będzie zaginana w taki sposób, że może nawet zawrócić niejako nad źródłem dźwięku, no i zacznie być słyszalna zaginacja. Za samym tym źródłem, co może się wydawać na pierwszy rzut ucha dosyć dziwne, no ale tak będzie właśnie ze względu na silne warunki wietrzne. No i to oczywiście też powoduje, że y, tworzą nam się specyficzne sytuacje dźwiękowe, no bo może być tak, że w zależności od pogody i siły wiatru właśnie w danym miejscu coś słyszymy albo tego nie słyszymy, no a często bywa też tak, że różnice w temperaturze i różnice w prędkości wiatru występują jednocześnie, co powoduje, że ten wypadkowy kształt fali akustycznej czy właściwie promieni jej rozchodzenia się zaczyna być dosyć mocno skomplikowany. Także oczywiście w teorii jeżeli mamy do czynienia z tak zwaną falą płaską, to ona powinna się jednostajnie i tak samo rozchodzić w jednym kierunku, ale kiedy dochodzi do tego fizyka związana z atmosferą to okazuje się, że to już takie proste nie jest. Także poza refrakcją i uginaniem się fali spowodowanym przez nie, temperaturę mamy jeszcze tak zwane unoszenie, czyli zaginanie się fali ze względu na różne prędkości wiatru na różnej wysokości w atmosferze. Tyle na dzisiaj. Słyszymy się za tydzień.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 Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radio Afera. Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20. Jadę na ryby. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. Facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Это снова za granica. Tak, nie, tak się ten zespół. EBB, B, jeszcze jedno. Jeszcze raz, proszę. EBB, B. I generalnie fenomenalny zespół. Serdecznie polecam w Blue w piątek. Zagrają. Królu Złotym, ponieważ w Centrum Kultury Zamek będzie się bardzo dużo działo. Będziemy mieli całkiem sporo konferencji, paneli i w ogóle spotkań z artystami, ludźmi z branży, na które oczywiście serdecznie zapraszamy. No i właśnie, będzie tego bardzo dużo. Zaczynamy panelem otwarcia, który odbędzie się w Pałacowym Pałacowym Czwartek o godzinie 16 Jeżeli tam będziecie się wybierać, to przypominamy, że Od godziny 15 do 18 my właśnie Z Centrum Kultury Zamek jako Radio Afera Będziemy nadawać się wraz ze swoim studiem nextowym A później, oj Cytując klasyka, oj będzie się działo tak, Mały obsiak, pamiętaj Cytując klasyka, teraz coś z pazurem, ze spółkoma. No więc tak, ogólnie co do zasady Prawdziwe w tym... metalowe łojenie metalowe <laughs> Tak łoje. powiedział pan Marek e... No, wracając i ja abstrahując od pana Marka, w tym roku konferencja ma motyw przewodni. On się nazywa Welcome to the Jungle, znaczy tak się zwie. I Oho. jest to generalnie naszym celem jest trochę rozjaśnić tę branżę, żeby pokazać, że ona nie jest aż tak skomplikowana, jak mogłaby się wydawać. Albo właśnie pokazać ją teraz za kulis, bo myślę, że wiele osób, które są zainteresowane muzyką, tak w ogóle znajdzie tam dla siebie, tam dla siebie dużo dobrego. Mm -hmm. Ale osoby również, które są w branży i które czasami się w niej trochę gubią, również na pewno coś odnajdą. No, tak, wspominaj o panelu otwarcia, on będzie właśnie taką szeroko rozbudowaną introdukcją do tego wszystkiego, ponieważ przedstawiciele Trudne słowo. No trochę się rozwijam, wiesz. Mm. Którzy stoją w miejscu i no, do przodu. No. I chodzi o to, że po prostu są, um, będą tam przedstawiciele branży, mogę już tak trochę zakulisowo zdradzić, że będą tam przedstawiciele branży, którzy no z niejednego pieca chleb jedli, albo raczej niejeden chleb wybiekali w różnych piecach i jest to po prostu bardzo... Um, jest ciekawa propozycja. Jako osoba, która w sumie podczas wszystkich dotychczasowych trzech edycji festiwalu brała udział jako prowadzący w poszczególnych panelach, mogę powiedzieć, że naprawdę to są niezwykle ciekawe spotkania ja sobie ostrzę zęby na kilka na pewno upload tam będzie o to chociażby o tym jak czytać kontrakty jak je negocjować, e, czy prawnik to doskonały pomysł, e, czy wszystko jest legalne, czy nic nie jest legalne a i co jest legalne i co jest w twoim interesie, e, tam prowadząca Ania Wojtkowiak zaprosi, a jako rozmówcy Ania Kotlonek Magdalena Angulska i Patryk Glinka to w kinie pałacowym 17 kwietnia o godzinie 10.15 W tym roku chcemy też w trakcie tej konferencji wyodrębnić taką sekcję mm, mm. bo nie chcę mówić, że to jest jakaś podkonferencja, nie chcę mówić, że to jest obok konferencji, nie, to jest część konferencji, jaką werytualnie ten, no chociaż przed mikrofonem tego nie równo. No właśnie będę robił, żeby pokazać, że jestem przygotowany. Mindspace, to jest taka przestrzeń, która skupi się bardziej na zdrowiu psychicznym artystów, na tym jak sobie radzić z tremą, na tym jak radzić sobie z wypaleniem, jak sobie radzić z czasami z rzeczami, na które, o których nie myślimy, a na które warto by zwracać uwagę. No i tutaj warsztaty, do tego panel bardzo ciekawy, podczas którego chociażby właśnie nasza dzisiejsza gościnie rozmówczyni będzie jedną z prelegentek. Myślę, że to jest coś, na co Warto, warto się przejść Warsztaty chyba trzeba sprawdzić Czasami się zwalniają jakieś miejsca w ostatniej chwili Więc myślę, że warto, warto tam rzucić okiem No ale co do zasady no to te warsztaty też się zawsze jak ciepłe bułeczki miejsca na nie się rozchodzą. I ja mówiłem, że Centrum Kultury Zamek, że tam będzie się wszystko odbywać, ale popełniłem błąd, albo wiem chociażby y, tutaj te warsztaty y, minuty wejście, przed wejściem na scenę czy między premierą mm. a ciszą to y, na Workspace poczty. Tak, tak, tam dokładnie na... Proszę, na... widzisz, a teraz chcesz książeczkę, nie, nie? Nie, bo musiałem jedną rzecz sprawdzić. No. wszystko się zgadza. Tak, e, Poczta, work Poczta Workspace to jest też lokalizacja, w której będzie działo się dużo, bo tutaj chyba warto teraz jeszcze tylko wspomnieć, bo nie było bardzo ważnym wydarzeniu mm. to Orzesząco nie wspomnieliśmy. Będzie taka opcja, żeby sobie w takiej slow tokowej wersji, slow meetingowej bym powiedział, bo wiesz, teraz są popularne speed meetingi, a tam my chcemy tak trochę na przekór zrobić slow meetingi, spotkać się z przedstawicielami branży, można sobie tam przyjść. Tam akurat też będziemy patrzeć na ilość osób, ale zapisy żadne nie obowiązują, więc po prostu kto pierwszy ten lepszy. No i porozmawiać sobie z przedstawicielami Takich instytucji jak, jak Jakieś no po prostu wytwórnie Jak miejsca, które odpowiadają za Dystrybucję biletów, no myślę, że sporo tego będzie W każdym razie dużo będzie się działo W Centrum Kultury Zamek i ja wrócę do tego co powiedziałem Na początku i w Centrum Kultury Zamek także Między innymi wystąpią ci, którzy świętują 18 urodziny Naszych kowbojów na falach między innymi field Feel There's a sound we just in our know, mic Can you believe that there is nothing behind We play the only gear that we got A human voice that this more than audio Feels It's the name of the band Eight guys is with a mic in his hands We play even though you say that we sing Sound like an orchestra that's our thing Speakers are moving Bass is grooving Heads are shaking Ground is breaking Like when the speakers are moving we like When the bass is group, we like. When it cannot believe we like. When it wear hot on the sleeve. We like. When it has a shaky we, we like. When the ground is big, we like. When it know what you feel, we like What you say it's unreal. Feel the bass that goes your chest but look around and hear the sound from the rest you see the drums. you think they cannot be real some as guitars they are also concealed but we brass section to the left that play trumpets trombones that is the best you can hear different sounds from this guy over here listen to his synthesizer ready your ears <laughs> Ten, naprawdę powiedzieć uję. Uję. Yeah. Uszanowanie. Yo-yo. Hello, yo. hello. Przepraszam bardzo, ale audiofilis mnie tak do tańca podrywa, tak jak Szymon Litkę też tańcował przez chwilą. Mm, nie tańcowałem wcale. Tańcowałeś. Tańcowa... Tańcowały dwa Michały. Yy, I może tutaj postawimy kropkę drodzy Ale słuchacze. była taka, bajka, Była taka, była taka bajka. Przecież, była, była, była Jeden tańcowa... mały, drugi mały. Tak. My teraz, natomiast... Mały, jeżeli chc... drugi No, jeżeli chcecie sobie zrobić natomiast ma... nie małą, a dużą przyjemność, no to macie konkurs tutaj w Radio F. I do wygrania, do wygrania życia. Jestem zaproszenia na tegoroczną edycję. Next Festam, A, to tak, jest mamy karnet, to jest konkurs, który już od kilku dni na naszej antenie, to już chyba ostatni karnet, który mamy do wygrania, który wy możecie wygrać i jeżeli chcielibyście zgarnąć takowy, to macie jeszcze godzinę i 15 minut niecałe na wysyłanie SMS-u pod numer 7248. No, ale ja to niestety nie mam dostępu do no, powiedzieć. Masz, masz dostępy, tylko nie chciało się tobie zalogować, <śmiech> więc ja teraz będę czynił honory afera.next, wasze imię i nazwisko i jakie było najdziwniejsze wydarzenie podczas koncertu Tudzież Festiwalu, którego byliście świadkami, koszt wiadomości to 2 złote i 46 groszy, gdybyście zobaczyli, jak zirytowany był przez moment Szymon. Byłeś? Trochę No, a już, już nie jesteś? Już nie jestem Dobrze Wysyłajcie smsy 7248 Koszt wiadomości 2,46 zł Pamiętajcie, afera.next Wasze imię i nazwisko A także napiszcie nam o najdziwniejszym wydarzeniu Podczas koncertu tudzież festiwalu Jakim byliście świadkami Ja osobiście nie mogę się nerwować, nerwować Gdy Oslo Twins lecą na naszej antenie Prosto z Londynu I wake up slowly My cover cracks, crumbles around me. I wake up slowly. My cover cracks, crumbles around me. Plunging in plum-colored sleep, bruises from another dream. Plunging in plum-colored sleep. Plunging in plum-colored sleep, bruises from another dream. Plunging in plum-colored sleep.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 Crack of Light, Freedom on the Road at Night, Purple Pieces Crack of Light, Purple Pieces Crack of Light, Freedom on the Road at Night, Purple Pieces Crack of Light, I wake up slowly, Bo my tu serwujemy wam tak dużo takich praktycznych informacji, ale... A kawy dalej nie mam. Ad kawy dalej nie Edgar nie zrobił. S Zrobiłem już jedną. No to czas, wiesz, na drugą. Serwujemy mm. wam dużo takich dosyć konkretnych informacji, no to może teraz mm -hmm. czas, żeby ta konkretna najważniejsza dla was została powiedziana głośno. Będzie piękna pogoda. Jest, w końcu. Dwa lata z rzędu było tak. Raz było zimno, później było mokro, a w tym roku będzie naprawdę fantastyczna. Temperatura nawet pod 20 stopni w ciągu dnia, w nocy w okolicach 8 dziewięciu. I ja no, uważam w tym tak. momencie, że powinniśmy dziękować tutaj wszystkim, y, całemu jakby... Y, jestestwu. I całemu jestestwu, wszystkim, którzy stoją na czele naszego pięknego miasta, za to, że tak ładnie je zabetonowali, bo teraz dzięki temu będzie jeszcze cieplej. Dziękujemy pięknie. Panie Prezydencie i cała świto, dziękujemy. A ty nie obrażaj moich ziomków. <laughs> Właśnie, bo rozmawiacie z przyszłym zastępcą. Dobra. Dobra, już. Drodzy słuchacze, no cóż, no jak się występuje na takich konferencjach, to później są takie. Edgar. Wnioski. Ty to, jak bym ma zacząć wiedzieć, z ty ręce ściskałeś w życiu... Słuchaj, ty będziesz prezydentem, ja będę kanclerzem. Yourself twice, twice, twice, twice, twice, twice, twice, twice, twice, twice, twice, twice, twice. All I know is that you try to save me from my power. Nie pasuje mi to, że mnie nie chcesz tak o Weź mnie za szmaty i chodź Chcę zachować pod most Ciała chodzą na prąd Ja chcę ustami się spiąć I w deszczu spłonąć stopą Weź mnie za szmaty i chodź Na poręczy Niech sobie schnie A ja ci Wskoczę do skarpetki Złapię się Za nitkę Nie podeprz mnie Nie podeprz mnie. Nie pasuje mi to Że mnie nie chcesz tak o nie mnie zaszył i choć zachować pod chodź. Chodź. To jest takie nekswestowe, że weź mnie i chodź, i chodźmy po pomiędzy klubami. Mm, tak, Barek przestań z utworem za szmatem. Na ehm. darmowej scenie na Placu Wolności. Zapraszamy. A tymczasem teraz darmowy serwis informacyjny. Nas no nie nasi... taki darmowy. No. no nie no, darmowy, darmowy. Jaki taki... kosztem <grym> zobacz na nich <grym> <grym> twarze. Uśmiechnięci, pełni siły, werwy i energii. Współobięci, tak. Jacy? Współobięci, to taki cytat. Chyba też po podlasku. Chyba też, <grym> właśnie. Arek, arek, czy będzie coś o Podlasiu w tym serwisie? Jeszcze nie. Dlaczego? A będzie? Będzie? Dlaczego by nie? Może a, kiedyś. No ale... Ej, ale kiedyś tak zrobisz taki serwis tylko podlaski. <grym> Informacje dla ciebie. <grym> Dobrze, ale w serwisie będzie tym razem o czym? O czym a będzie? Na przykład o zwierzątkach. A będzie o Ekwadorze? Manieczki? <grym> no, a, w a będzie coś o sporcie? Będzie o koszykówce. No bo na no, koszykówce, bo myślę, że o Podlasiu to będzie jak Jagielonia z mistrzem Polskim. To nie jest. To nie to nie nie nie nigdy. Czyli <głos> jest skandaliczne zachowanie Szymonie, ty tam lepiej zobacz jak GKM Grudziądzy Dziękujemy bardzo, 3 minuty do godziny Lepszy dziewiątej czas na <głos> 3 minuty do godziny dziewiątej, czas na serwis informacyjny A ja idę rozliczyć się Z tym mieszkańcem Graudens Karek Mateusz Markiewicz, zapraszamy. Park Wilsona i zajezdnie na Madalinie czekają zmiany. Obet, oba te miejsca mają przejść modernizację. Miasto ma otrzymać na ten cel ponad 50 milionów, 50 milionów złotych dofinansowania. W ramach tego projektu mają zostać odnowione zarówno muszla koncertowa, jak i fontanna oraz dzieleń towarzysząca przy muszli koncertowej. Mówiła Natalia Szwarc-Gosiewska z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Jak dodaje urzędniczka, na zmiany czeka też zajezdnia na Madalinie. Zajezdnia Tramwajowa przy ulicy Madalińskiego po modernizacji. Zyska nową przestrzeń zarówno dla działań społeczno-kulturalnych, skierowanych głównie do mieszkańców osiedla Wilda. Planowane jest również zorganizowanie tam centrum komunikacji publicznej. Całość projektu znajduje się obecnie jednak na etapie koncepcji. Zaglądamy do zoo. A dokładnie do starego zoo ma ono nowych mieszkańców. Są nimi pochodzące z ekwadoru Ropuszki, a Lopus Balius. 12, 12 osobników przyjechało do stolicy wielkopolskiej z niemieckiego Karlsruhe. Dołączyły one do laboratorium drzewoła. Co ciekawe, ropuszki te odkryto dopiero w latach 70. XX wieku, a w latach 80. Uznano, uznano je nawet za wymarłe. Poznańskie zoo jest jednym z miejsc, gdzie płazy te mają szansę na reprodukcję, a to może przyczynić się do przyszłej reintrodukcji zwierząt. Na razie jednak ropuszek nie będzie można zobaczyć. Na Politechnice Poznańskiej trwa konferencja Skrzydła Lotnictwa. Jest ona organizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Zarządzania Lotnictwem. Wydarzenie to jest dedykowane przede wszystkim studentom kierunków lotniczych, a także wszystkim pasjonatom awiacji i stanowi pierwszą tego typu platformę wymiany wiedzy oraz doświadczeń naukowych na uczelni. Podczas wydarzenia poruszane są tematy między innymi rozwoju awiacji. Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju lotnictwa jest stosowanie paliw alternatywnych, które można pozyskać ze olejów, resztek roślinnych czy roślin typu glony oraz inne biodegradowalne materia. Tłumaczy jeden z prelegentów Antoni Grzebisz z Politechniki Poznańskiej. Wśród dyskutowanych zagadnień znajduje się również między innymi bezpieczeństwo, operacje lotniczych. Konferencja zakończy się jeszcze dziś. Sportowcy z Politechniki Poznańskiej. AZD z Lublin pokonał koszykarki AZD z Politechniki Poznań 76 do 68 w pierwszym finałowym meczu o Mistrzostwo Polskie. Z Lublina wypracował solidną zaliczkę w drugiej kwarcie, w trzeciej natomiast prowadził już różnicą 20 punktów. Poznajanki ostatecznie odrobiły straty w końcówce spotkania. Świetna skuteczność rzutów ze załuku pozwoliły akademiczkom zmniejszyć straty do zaledwie 8 oczek. Najlepszą zawodniczką poznańskiej drużyny była Jowana Popowicz, która zdobyła 15 punktów i jedną asystę. Mecz numer dwa odbędzie się dzisiaj o godzinie 18 w Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej. W przypadku zwycięstwa Poznajanek mecz numer 3 odbędzie się w niedzielę o godzinie 18. I to wszystko w tym serwisie na kolejne zapraszamy na godzinę dziewiątą, pięćdziesiąt siedem. Aferanek